APO i Jebać korony, korona na bransolecie Nowy dres, MTS, Rolexem w komplecie Mam dużo gumeczek, bo pliki są coraz większe Handel na ulicy, bez podatku rudoleśne. Prędzej się wyręczę niż wezmę tą przytko szmatę. Mam likę w temacie, biorę likę. Hey! Puszczę hity latem, czy wiesz, czasem zimowy Tealer podpisany jako numer alarmowy hey! Chcieli gwiazdy, ale mają mnie, he he he he Happy Meal, kokodrin, już nic nie pomoże mi Co do gwiazdy Mercedes AMG GT Już wiem co to drip, jestem kurwa świeży dym walca, nie do trumny, gudlak na palcach Jako balu król zapraszam do tańca kurwy Dres do walca, nie do trumny, gudlak na palcach Nie miałem studiówki, bywały studiówki Dzisiaj spąga kiedyś złówki, oglądam kreskowki Za mną czasy głodówki, to są czasy gotówki Myślę jak biznes ten z bloku wyprzedzamy wskazówki Nie zgotują piekłami, bo dawno tańczę w podium. Robię Bęgery w kilka chwil, później koncert na podróż ale mają mnie he he he he, he. happy meal już nic nie pomoże mi co do gwiazdy mercedes A GT już wiem co to, to drip jestem kurwa świeży typ Uuu, jedni kończą druty, zaczynają bal Leży na jary Zapraszam do tańca kurwy Dres do walca, nie do trumny Good na palcach Jako balu król zapraszam do tańca kurwy Dres do walca, nie do trumny Good na palcach Uuuu. No sobie żyję.